Так что я говорил. Так что. Так, уважаемые аудитории. Сегодня я хотел начитать номер. На этом я закончу. Dwa, To dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, dwie, czy może we sing którą wszyscy znają z pamięci bez śpiewnika. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak nie, Kędzio... nie, nie, nie, nie, nie, nie, żeży do bawem i za Jezusem, żeży i za Jezusem, żeży do bawem i za Jezusem, nie brudzę już. Remember the song was 16 Pamiętajcie tą pieśń o tych szes, z tymi szesnastoma środkami. Ok. Dziękuję za uwagę dotychczasową. Mam nadzieję, że po tej kawie wszyscy się trochę obudziliście. Wir haben Gedanken gemacht, Pamiętamy, że rozmyślaliśmy nad tym pytaniem żeby pamiętać o przyszłości naszej. Haben auch gesehen, wie Przypomnieliśmy sobie też, co to znaczy starzeć się. Dass das einfach ist. Że się rzeczy utrudniają. Die Zukunft vor mir ist nicht mehr rosig. Że przyszłość przed starzejącą się osobą nie jest już taka różowa. Można powiedzieć, pochyla się w dół. jung. Teraz jesteś młody. Masz może 20 lat. Jünger. Może jeszcze moczy. Łęter. Troszkę starszy. Wisisz, was ganz beeindruckend ist? Ale weźcie, co jest takie zadziwiające? Dass du bei deinen Gleichaltrigen am besten ankommst. Zadziwiające jest to, że najbardziej zrozumianym i takim atrakcyjnym jesteś wśród rówieśników swoich Wenn Früher war es so, dann habe ich immer gedacht, was will der alte Mann mir sagen? Kiedyś, kiedy ja byłem młody, to myślałem sobie, co cóż ten starszy człowiek ma mi do powiedzenia? And, uh, früher so Jetzt leben sie so. Was ist da los? A kiedy miałem w moim jakby towarzystwie takich rówieśników, którzy zmienili całe, całkowicie swoje życie, żyli kiedyś tak, a teraz tak, to naprawdę zadałem sobie szczere pytanie, co się stało z nimi? Wir haben auch gesehen, um unsere Zukunft geht, I widzieliśmy, że jeśli chodzi o naszą przyszłość, to Bóg nie jest zainteresowany tylko troszkę po częścią was, twojego życia. Wenn du Woche so kapitulierst, kiedy to, ten ostatni tydzień tak wspominasz teraz wstecz. To, dir, was, was to pomyśl tak na chwilkę. Co było w tym tygodniu dla Chrystusa? I teraz. Möchtest du mit dem Herrn leben? I teraz. podejmujesz tej decyzji, że chcesz żyć z Panem. I irgendwas in deinem Herzen sagst du eigentlich, Mensch, der. Uh, to no, jest no, no Konrad. Konrad. Konrad! Der Konrad? Jestem klassenkamerad. Ale myślisz sobie w swoim sercu, że ten Konrad, który jest teraz załóżmy moim, twoim przyjacielem w szkole? Der weiß nicht, was ich weiß. On nie wie, co ty myślisz, co ja myślę. Jest taka księga w Biblii, nazywa się Ewangelia Jana. Przed chwilą to rozważaliśmy, dopiero na konferencji braterskiej w Grymurgu. I wykładaliśmy to też w znaczeniu proroczym. I czyniąc tak, często zapominamy o tym, co jest bezpośrednio napisane w tekście. Andreas findet Petrus. Czytaliśmy tam, że Andrzej znalazł Piotra. To był jego brat. In seiner nächsten Był on więc jego bliż, bliskim. I ten Andrzej miał Piotrowi coś do powiedzenia. Coś szczególnego do powiedzenia. Der wurde sozusagen zum Werkzeug, dass Petrus für den Herrn wird. Krótko mówiąc, Andrzej stał się jakby narzędziem do tego, aby Piotr stał się później Ewangelistą dla innych. Kennst du Petrus? Czy ty znasz Piotra? Jego nazywa się Petrus, kiedy ona Bibel czyta. Każdy dzisiaj zna Piotra czytając Biblię. Ja jest Andreas. A kto jest Andrzej? Kenns du gar nicht? Większość go nawet nie zna. Aber in den Gedanken von Gott hatte Andreas eine ganz große Rolle gespielt. Ale w myślach Bożych Andrzej miał szczególne zadanie. Vielleicht hast du eine Freundin? Może masz tylko przyjaciółkę. Bekannter Freund, Bruder ist. Denke, bin nicht für Freundschaften so, ich das nicht. Mam na myśli takich przyjaciół do, w dobrym znaczeniu, nie takich złych przyjaźni w świecie. Gut, dass man auch die Geschlechter unterscheidet. I, I mam na myśli oczywiście chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną, a nie tak jak dzisiaj, że się to wszystko miesza. Bo zauważyłem, że kiedy ja jako młody mężczyzna chciałem pozyskać dla Ewangelii młode dziewczyny. To zauważyłem, że tak naprawdę czyniłem to tylko z tego powodu, bo mi się podobały te dziewczyny. A nie, że ja chciałem je pozyskać dla Pana. Dlatego, jeśli masz służbę, to wykonuję wśród e, e, tej samej pci. Andreas, Widzimy, Andrzej znalazł Piotra. I Petrus wurde zu einem ganz großen Das Volk Gottes. I ten nieznany Piotr przyczynił się do tego, że. E, nieznany Andrzej przyczynił się do tego, że Piotr stał się tak słynnym narzędziem w ręku Mann. Ale jakby punktem wyjścia był mąż, unbekannt. który dla nas dzisiaj jest w większości nieznany. Andreas. Andrzej. Wir haben den Messias gefunden, hat er gesagt. On powiedział, znaleźliśmy Mesjasza. hat eine ganz herrliche Botschaft für Petrus. On dla Piotra miał bardzo cudowną nowinę. Und der Petrus A ten Piotr czekał na to. Dem offensichtlich als gläubiger Jude, das hat ihm Not gemacht. Wo ist er? Widocznie to było to nurtującego pytanie tego Piotra. Gdzie jest ten Messias? Da kommt sein Bruder i sagt, ich habe ihn gefunden. Und jetzt Przyszedł ten jego brat, Andrzej mówi, ja go znalazłem. Viele Leute haben ganz große Not. Wiecie też i dzisiaj jest wiele ludzi, którzy przeżywają wielką biedę, takie walki w sercu swoim. Junge Mädels, junge Männer. Młode dziewczyny, młodzi mężczyźni Suchen, szukają coś co jest trwałe. Auch w familiären trwałe relacje w rodzinie. Ale ile razy e, wstępują w nowy związek, tyle razy za, za, wio, zawiodły ich. keine Vorstellung, I z tego powodu tracą zupełnie orientację co do przyszłości. Suchen, was, wo sie zur Ruhe kommen. I szukają niespokojnie cośkolwiek, gdzie mogliby spocząć. Na I teraz ty przyjdziesz do takiej osoby i mówisz: słuchaj, ja znam tego, który daje pokój". Już nie musisz dalej szukać. Ja znalazłem pokój. Du bist der Gleichaltrige. jesteś moim rówieśnikiem? Was für Jakie masz ty wrażenie spotykając z rówieśników? Philipus findet Nathanael. Piotr na przykład spotkał się z von in dem Gesetz geschrieben hat. I powiedział mu, że znaleźliśmy tego, o którym Mojżesz pisał w prorokach. Widzicie, to samo princip. Widzicie, ta sama zasada. Ich habe gefunden, ja znalazłem kogoś który ich was mitzuteilen habe. i jemu przekazuję tą nowinę. Ale ważne jest, żebyś zauważył to, że masz dobrą nowinę. Dir vor in Danzig. Wyobraź sobie teraz Gdańsk. Da jest Streichholzer. Streichholzer. wyobraź sobie rejon w Gdańsku, gdzie nie wynaleziono jeszcze zapałki. Dużo jesteś doch e, mensz genug, że tu gleich überdenkst. Ey, ich habe hier einen ganzen Berg voller Streichhölzer. So? Jeśli byłeś wytwórcą zapałek, to co wtedy robisz? Inteligentny jaki jesteś? Ich fahre nach Dänzig, mache großes Geschäft. Oczywiście ja do Dänzka, i robie wielki biznes w Gdańsku. In business Dänzku. Ein businessgeschäft, da wissen wir wie's geht. Wiec, jeśli chodzi o biznesy nasze ziemskie, to jesteśmy sprytni jak nie wiadomo kto. In geistlichen ich auch. A w duchowych jesteśmy tacy słabi. Naturalnie. To też tak powinniśmy być, naturalnie. A John 1. Das haben wir dann... Gott mag die Erstgeborenen. Bóg miłuje pierworodnych. Abel brachte etwas von den Erstgeborenen seiner Herde. Na przykład, Abel przyniósł Bogu ofiarę z pierworodnych e, zwierząt. God such die erst die früchte deiner Arbeit. To oznacza dla nas w że Bóg szuka jakby najlepsze owoce, pierwsze die, owoce Twojej pracy dla niego. Du hast in feld. Prace, którą zasiałeś w polu Bożym. Das erste deiner Früchte szuka pierwszy owoc. Twoją pracę zanieść do domu Bożego, Bożego Pana Twojego. Jest to bardzo ciekawe, że Bóg zawsze chce to, co najlepsze, to, co pierwsze. I przypominamy sobie, że Bóg nie chce tylko takie, takie resztki naszych starań, naszych wysiłków. Że... Już kilka razy mówiliśmy o tym, że żyjemy w czasie, gdzie moralnie patrząc, posuwamy się w dół. to jest mit der Geschichte von Można to porównać z tą historią, którą znacie z Laodicei. to jest e, bardzo podobne i porównywalne z Księgą Malachiasza. Wir haben sozusagen dort in Malachia, man das, Kranke, das to Mianowicie w księdze Malachiasza czytamy, że Izraelici przynosili Bogu ofiary z tych takich chorych, chromych zwierząt. To najgorsze, co mieli. Bóg, Bóg się z, ze złością na nich, powiedział: zanieś to, zwie, to zwierzę do twojego pana ziemskiego. Przecież jemu byś nie odważył się takie zwierzę dać. Ihr gehört doch zu meinem Volk in der Sprache des Neuen Testaments. Tak <coughs> zgromadzeniem pierworodnych. Erste Hingabe. I to szuka Bóg. Oddanie. Oddanie. Najlepsze oddanie, owoc. Und das sollte man auch sehen in życiu. sozusagen so einen einen evangelistischen Geist pflegen. Powinniśmy pielęgnować takie usposobienie ewangelizacyjne. Wenn du vielleicht nicht studierst, Może nie studiujesz, może pracujesz. Kannst du sagen, Herr, ich möchte, ich möchte, gerne mehr mit dir leben. To możesz podjąć taką decyzję. Chcę Panie, żyć z Tobą bardziej. Und dann kriegst du Probleme mit deinen I wtedy spotkasz się z tym, że Twoi koledzy w pracy, w szkole cię atakują. Panu irgendwie. Albo sąsiedzi, ktokolwiek. ktokolwiek. Lerne mal die Dinge so zu sehen, dass du vielleicht, dass Gott dir Dinge schickt in dein Leben. Ale nie patrzy na to jako trudność, tylko popatrz się na to, że może jest to coś, co Bóg posyła na ciebie, żebyś się uczył, kształcił, rozwijał. Żebyśmy się nauczyli patrzeć na to, że właśnie te trudności są odpowiedzią na nasze modlitwy, że chcemy służyć Bogu. Nie nicht alle Mary Schlesser. Nie wszyscy jesteśmy e, tymi siostrami, która tam była e, George Whitfield, napisan, e, wymieniona Mary Slessa, albo John, John Wesley, John Wesley i tak dalej. Tu Piotr and so and so. Ty jesteś Piotrem, Ty jesteś Kazikiem i tak dalej. Ale trotzdem hastu Gott an aufgabe. Mimo to otrzymałeś od Boga zadanie. <coughs> jako, siostra, tu nie wie Whitfield, jako siostra nigdy nie będziesz, jak Whitfield głosiła przed tysiącami ludźmi. Und das Bruder vielleicht auch nicht. Może nawet jako pracownik? Sydzisz w biurze, gdzieś Może masz pracę gdzieś w biurze, całkiem taką monotonną. I potem to jest to wszystko sobie, to co się nauczyłem, wszystko daremne. Siedzę tu i marnuję mój czas. <coughs> Ale chciałbym Wam przypomnieć o wierszu, który stał mi się bardzo ważny z Kolosan 3. Wer arbeitet, arbeitet dem Herrn und nicht den Menschen. Jest tam napisane, kto pracuje, niech pracuje dla Pana, nie dla ludzi. Das adelt jede arbeit. To uszlachetnia wszelką, <coughs> nawet najmłodoną, pracę. Selbst in der Küche Nawet jeśli jako matka mająca 5 lub 10 dzieci stoisz codziennie <coughs> w kuchni. William MacDonald erzählt von einer Geschichte von einem Frauenmeeting. Brat William McDonald z Stanów opowiadał e, wydarzenie takich zebrań sióstr i w tym spotkaniu tych... Das w or To Das weiß ich gar nicht mal. Nie wiem, czy to były siostry. W każdym razie niewiasty spotykające się, które tak się chwaliły jak się można powiedzieć realizują w życiu nagle jeje so rund was sie alles so tolles einstein pokolei movie co jak się realizuje co osiągnęła jest też siostra I wśród tych kobiet jest jedna siostra odjazd als einzige lösung für diese leute i ona jedyne ma zdanie dla nich kto חוזה i movie jest je ja jestem w domu odjeżdżę cie ludzi für gott i wychowuje dziewczynki dla pana słucham das alles gegen tak to może być Wir also nicht gefallen, sondern Więc postarajmy się nie podobać się ludziom, ale Bogu. Wir so beten wie Chcielibyśmy się, może tak pomodlić w naszych modlitwach, jak Thomas Gil. Panie, Panie, w mocy moich sił chcę być silnym dla Ciebie. will kiedy dusza moja opływa z radością i szczęściem, Soll sich mein lied zu dir wtedy pieśń moja niech wznosi się ku Tobie. Der Welt möchte ich nicht mein Herz schenken. Nie chcę podarować serce moje światu. Und erst dein Land dein Liebe bezeugen. I dopiero wtedy ogłaszać Twoją miłość. Warum eigentlich nicht? Dlaczego nie? In dieser Welt stand das Kreuz unseres Herrn. Bo musimy zawsze pamiętać, że w tym świecie stał krzyż naszego Pana. Meine Kraft möchte ich nicht dahin sehen, um mich dann erst in zu Nie chcę obserwować, jak e, znika moja siła i dopiero wtedy postawić się do twojej dyspozycji w służbie. Nie, möchte mit, eifer auf, möchte mit eifer auf den wegen der welt gehen und danach mit fusten, und den hügel zu Nie, ja chcę z taką z taką siłą i gorliwością chodzić drogami tej ziemi w służbie, a potem zmęczoną stopą e, pełną wysiłku wz wznosić się do nieba, e, no do nieba. O, oh, für dich mein spätes schwaches Begehren. Na tym mocno, jetzt bin ich rentner, teraz kann ich dem Herrn dienen. Ja nie chcę służyć Tobie dopiero w późnych latach mojego oddania. Tak, jakby emery, no, w wieku emerytalnym, na przykład. Meine ärmlichen, nicht wertvollen Anlagen. Um, oddawa, oddać Tobie moje takie nędzne, biedne posiadłości. Nicht für dich mein nie chcę wykorzystać dla Ciebie tylko moje, äh, starze mój starzejący się zapał. Die asze albo pył mojego e, umierającego życia marną resztkę mojego starzejącego serca my często mamy właśnie takie tendencje ale jeszcze jedno zdanie co tutaj modlitwy, odpowiedział, proszę mi udział w moich radościach młodości. Pzyyś many ganzey schöne juzeit dla Ciebie cała moja pie... cały mój piękny czas młodości. Ma über kwedes her. Moje e, takie wypływające serce opływające serce. Calwin jest vielleichtem ein oder anderen G. Może e, imię Calvin jest jednemu lub drugiemu z bardziej znanej. Calvin hatte einen Freund, der hat eigentlich erst ermöglicht, dass ja Calvin so bekannt wurde. Calvin miał przyjaciela, który się przyczynił do tego, że Calvin w ogóle stał się taki znany. His, uh, Guillaume Farel. On nazywał się Farel. I ten Farel kiedyś powiedział pewne takie bardzo dzisiaj znane zdanie: lieber verbraucht, lepiej zużyty, im dienst für den Herrn, w służbie dla Pana, als niż zardzewiały. Eine, eine pumpe, so eine pumpe. Um, um, mm -hmm. Dyskutujcie pompę Wyobraźcie sobie taką studnię, taką pompę wody, która zardzawiała się. Kann man nie jest bezużyteczna jako pompa. Nie, nie wydaje wody. Tany biografii. Twój życiorys. Now teraz trochę do przodu, trochę do tyłu. Wir werden massiv bombardiert, ich hatte schon gesagt, mit Dingen, die richtig sind. Wiecie, że dzisiaj, o tak już mówiliśmy, jesteśmy bardzo atakowani przez świat. Manche są ja sehr sportlich, unter euch, ja wahrscheinlich. Nie, jeden z Was jest bardzo sportowy tu wśród Was. Jedenfalls habe ich das gemerkt, dass manche sehr gut Schneewäldle werfen können. Widziałem to tylko w tym, że niektórzy z Was bardzo dobrze rzucają śniegiem. Und auch treffen. I trafiają, winny. Więc jesteście sportowymi. O, Leute, haben auch interesse in Młodzi junge Fußball. ludzie interesują się piłką nożną. In the... in Nie ich czy ty wiesz, kto jest na pierwszym miejscu wiesz? ligi polskiej? Aber jetzt ich dich, Ale teraz pytam cię. Weißt du auch, was in Czy ty też wiesz, tak jak tą tabelkę ligową, co jest napisane w Ezekielu trzecim rozdziale? Ja, ich weiß auch ob ja, der FC Bayern gewonnen hat oder ja nicht. Nie jestem staromodny Nie wiem czy Bayern München gewonnen wygrał, czy nie. Aber ist das wichtig? Ale czy to jest ważne? Ich hab, war früher, als ich noch nicht gläubig war, oft im Stadion. Jak byłem niewierzący, to często byłem w stadionie. Habe Leute gesehen, die dort wirklich niedergekniet sind vor dem Fußballgott. Widziałem ludzi, którzy dosłownie uginali się przed bogiem, boskiem piłki nożnej. Ich Schrie auch mit wenn meine Mitgeschwister und ich selbst auf einmal sagen: Oh, da fällt ein Tor!" Und wir freuen uns, wenn Deutschland Tor schießt. Nawet do dzisiaj zauważam, jak moi współwierzący i nie reszta z ja jeszcze się cieszę, jak Niemcy wygrywają, jakąś bramkę strzelają. Powstawsza Aber was steht in Jekiel 3? Ale pytam ponownie, co jest napisane w Ezekielu 3? Also ihr habt sicher alle gewusst, dass Legia Warszawa oben steht. Na pewno wszyscy wiedzieliście, że Legia Warszawa tak? jest na pierwszym miejscu, tak? No, nie. Czy nie? <głosy> Dziewczyny i tak nic nie wiedzą. Muss ja machen, sagt er, nie? Die Wahrheit muss aufs Tablet. Prawda musi być zawsze powiedziana. Nie, nie, nie. Um, Ezekiel 3, kennt ja ihr das? Ezekiel 3, znaczy? Können wir Fenster kurz, so 3 Minuten mal Okna jeszcze raz otworzymy na 3 minutki. Ezekiel 3 steht: Wenn der Gesetzlose sündigt, co pisze w Ezekiela 3? Und du ihn nicht. Je, czytamy tam, jeśli bezbożny grzeszy i ty go nie ostrzegasz, werde ich von dir to jego duszę będę od ciebie żądał. Euch, sagt zu den in Pamiętacie, kiedy Paweł powiedział do starszych w Efezie: ich bin rein Blut Allah. Ja jestem czysty od krwi wszystkich, niewinny krwi wszystkich. Auf 3. Widocznie e, w myślach, mówiąc to, myślał o Ezekielu 3. Und 33, I w Ezekielu 33 powtarza się to słowo. sündigt, że sprawiedliwy grzesze odważnie nicht i tego nie ostrzegasz, To ty jesteś winny za jego duszę. Seine Seele werde ich von dir <coughs> Jego duszę będę żądał od ciebie. Und da merken wir, eigentlich, wir haben eine Verantwortung Menschen, unseresgleichen, Widzimy, że my mamy odpowiedzialność wobec ludzi, którzy są wokół nas. Adio, was kennisz du Co znasz lepiej? tabelę von Prima 1. Division. Czy znasz lepiej tabelkę Ligi Polskiej? Dein Handy? Twoją komórkę? Odeine Biblię? Czy Twoją Biblię? I to jest bardzo ważne, wiedzieć, bo jeśli spotkasz człowieka, który ma pytanie do ciebie. Wir können sicherlich viele Dinge machen in der Welt. Wir können uns ausbildung bekommen, na gut możemy wiele rzeczy robić na tym świecie. Możesz się świetnie wykształcić. Niemals ale nigdy nie powinieneś e, zlekceważyć tą księgę. Es gibt in Deutsch ein Sprichwort. Jest Deutsch takie przysłowie w niemieckim. Ich habe mm. je od mojej starej takiej z sąsiadki. Ohne Gebet i Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Historym, który się mówi w Polsce, że bez modlitwy i Bożego Słowa nigdy z rana nie wychań swojego domu. Tak, ty musisz decydować o życie. życiu. dein ganzes Leben Całe życie musisz podejmować decyzje. ich jetzt den Wecker früher, Bibel zu lesen. Czy nastawię sobie ten budzik wcześniej z rana, aby um, Słowo, was? aby pomodlić się? Przepraszam. Um, stille mit haben, aby mieć mój cichy czas z Panem, osobny czas. Was mache ich. Co ja robię? Salomo over gefahrt bitte was von mir. Salomona kiedyś zapytano um, co szukasz, co chcesz? Um was bitte ich? O co ja proszę. I merkt, es geht schon zu ende? Widzicie, że pomału się to kończy. Salomo obite tu do Salomon, kiedy jego zapytano, to poprosił o mądrość. I Bóg obficie go po błogosławie. nas obficie po To jest najpiękniejsza mądrość, która na tym świecie istnieje. możemy morgens damit beginnen. Możesz z rana codziennie z nią zaczynać. Ein mal lesen. Może jeden wiersz. Drüber nachdenken Pomyśleć o tym wierszu. Herrn Podziękować Panu za to angezeite. słowo. Co ci powiedział. O so I tym słowem iść przez dzień. Wir können oczywiście, auch w Situationen kommen, dass wir w werden. Willst du Erfolg, karriere? I później w życiu spotkasz się dokładnie z takimi sytuacjami, że ktoś, ktoś Cię zapyta, chcesz być e, bardzo e, człowiekiem sukcesu, chcesz zrobić karierę. Bruder, die ich kenne, ja znam wiele bardzo e, takich uzdolnionych braci. Haben wirklich gute karriere gemacht. Mieli świetną karierę za sobą. Ale musisz jedną wiedzieć, jeśli będziesz robił karierę w tym świecie, to erwartet man was von dir. To ludzie będą oczekiwali coś. Wtedy może już nie będziesz miał czasu, żeby w tygodniu iść na zgromadzenie. W niedzielę nagle znajdujesz się na podróży, w delegacji. kriegst du von Oczywiście otrzymujesz podwójną wypłatę. Zadano kiedyś pytanie młodemu mężczyźnie. Był e, na rozmowie kwalifikacyjnej w, w Fordzie w Stanach. I zapytano go, jakie ma wyobrażenia, jeśli chodzi o zapłatę. Bo musisz być tego pewny, że Ford Motor Company comes always first. Że zapłacimy Ci wszystko, ale Ford Motor Company zawsze stoi na pierwszym miejscu w Twoim życiu. wtedy ten mężczyzna powiedział. In meinem Leben kommt zuerst Jesus Christus. W moim życiu na pierwszym miejscu stoi Jezus Chrystus. Dann kommt meine Familie. Potem moja rodzina. Und dann vielleicht Motor Company. I potem może Ford Motor Company. oni habe auch dann einen anderen Mann bekommen. Kogoś innego. Das passiert. Tak się to dzieje. jeśli chcesz być koniecznie bogatym. Co mówi pismo? Ein paar weich, Znacie jakieś przykłady? chcę möchte euch erst eins sagen. Najpierw chciałbym coś powiedzieć. jeśli mówię o takim temacie, To ja wiem sam, że jestem bardzo bogaty. Już spotykałem wiele ludzi, którzy nie mieli nic. A ja jestem bardzo zamożny. Byłem już w niejednym kraju. i Widziałem niejedną biedę. Wir sind reich. In Deutschland super hyper Reich. to w porównaniu do tych rajów my wszyscy jesteśmy super bogaci zamożni Tak haben. bogaci że nawet nasi przodkowie by sobie marzyli żeby być chociaż odrobinę tak bogaci jak my jesteśmy Ale aber keine nation die so unzufrieden wie die deutschen Ale nie znajdziesz drugi naród który jest tak niezadowolony jak właśnie na przykład Niemcy tak tak Zonę, wybicie parę przykłady. Więc przykłady od Was chcę słyszeć. Was, tak, die Co mówi pismo? Soll ich szczęście samemu zamienić? Czy ja mam szukać skarby na tej ziemi? Antwort. Odpowiedź wasza? Po polsku. Nie. Nie, tak. Matthäus 6, Vers 19 steht. Matthäus 6, 19. Also, ich, kann, ich kann das mal nachlesen. Wer möchte, kann sich auch die Datei von Zbyszek besorgen, könnte dann alle nachlesen. Jeśli ktoś chce prezentację, to u Zbyszka można ją otrzymać później. Der materielle Reichtum, als habe ich das schon vorher weggenommen. Hindernis ist das für, wenn ich nach geist, materiellem Reichtum so ist, ein Hindernis für mein geistliches Zuhause. Jeśli dążę do materialnego Bogactwa będzie to przeszkodą dla mojego duchowego rozwoju. Betrügt der Reichtum auch? Czy bogactwo oszukuje? Anbot. Tak. Prawiedź wasza? Tak. Ja, tak. das jest Markus 10, dann wieder nächsty. Markus 4, 19. Mit Reichtum kommen wir nicht zum Himmel. Bogactwem nie dojdziesz do nieba. Mit Reichtum. I drugi Korinthian 4. Kann man eigentlich nur das sich kaufen, was man sieht. Nicht das, was man nicht sieht. Bogactwo możesz nabyć tylko to, co jest widzialne. Niestety nie to, co jest niewidzialne. Und wir sehen, die ganze Bibel ist voll davon. Wir wollten nur darauf hinweisen, wenn wir an die Zukunft denken. Und denken wir sichern uns ab gegen alle materiellen Problemy. Jeśli myślimy o przyszłości będziesz myślał o przyszłości tylko w takim znaczeniu, że będziesz zabezpieczał się pod każdym kątem materialnie, żeby być przygotowany na starość, to na pewno wkopasz się w problemy. Ich bin gelernter Versicherungskaufmann. Ja jestem uczonym Maklerem Ubezpieczeniowym. Und als Versicherungskaufmann jako Makler Ubezpieczeniowy. Kannst du gegen alle Not versichern. Wiem, że możesz dzisiaj zabezpieczyć się przeciwko wszelkiej biedzie Nie, Nieudolność albo niemożliwość zdobycia pracy no, Takie ubezpieczenia podstawowe Możesz swoje życie ubezpieczyć I wtedy się nawróciłem I nauczyłem się od brata pewnego I nauczyłem się od brata pewnego Nazywa się Charles McIntosh I czytałem to tak poza tym, i on napisał, że to jest niewiara wobec. I wtedy ja. Jak się to mówi, nie zrezygnowałem, tylko. Stop! Zakończyłem wszelkie moje po prostu ubezpieczenia, wszystkie jakby zlikwidowane. Mój myślał, że jestem fanatycznie. Mój ojciec powiedział mi się chyba zwariował jakimś fanatykiem się stał. Mieliśmy pięcioro dzieci. Nie mieliśmy żadnych podstawowych ubezpieczeń. No i wiesz, wiesz co może się stać, rzucić na przykład. Śniebal. Na przykład trafisz oko twojego sąsiada. Moje dzieci nie byli nie były takie święte. Może się zdarzyć. Pan nas mimo braku ubezpieczenia. Sind wir ohne das przeszliśmy przez Bez jeśli Pan pozwoli, to nawet bez ubezpieczenia chcemy zajść aż do nieba. Jeśli się ubezpieczysz, bo masz takie przekonanie, nie mam problemu z tym. sich jest, jest, na co kierujesz swoje serce? The Reich sein. Czy możesz być zawsze bogatym, widząc biedę i potrzeby wokół Ciebie? Reich czy możesz <coughs> pozostać bogatym? O, co to jest? Wspominamy sobie wiersz, który już czytaliśmy. Die ganze Welt Co ci to daje, jeśli pozyskasz cały świat? Odmieni szaden an zasiele. A szkody poniesiesz na duszy swojej. Noch dwa brudem? Jeszcze dwóch braci chciałbym wymienić. Wielan heute białych by Biżek. Wczoraj w południe byliśmy u brata z Biżka. Had ja jeden kalendarz wogeleżen. Przeczytał z kalendarza. On dał uh, um Westminster Abbey wode wogeleżen in London i czytano w Westminster Abbey, w Londynie, da sind viele tam pochowano wiele znanych ludzi tego świata. Und einer davon heißt Livingstone. Jeden z nich nazywa się Livingstone. Aber es gab zwei Livingstones. Ale było dwóch takich Livingstonów. Jeden nazywał się John, drugi David. John z tych Livingstonów powiedział, ja chce być zamożnym człowiekiem. Ja myślę, że byłbym glücklichem. Myślę, że był już szczęśliwym człowiekiem. Das Glück dort Znalazł to, co szukał. Und von ihm wurde gesagt, er war der reichste in Perth, in Ontario. I wywędrował do Kanady i mówiono o nim, że był najbogatszym człowiekiem w Perth, Ontario. David kam do glauben an Jesus Christus. David Livingstone uwierzył w Jezusa Chrystusa. Er sagte, es habe von einer Region gehört, wo es noch kaum etwas gibt, keine Landkarten, gar nichts. I usłyszał o pewnym rejonie w Afryce, gdzie nie ma jeszcze, o której nie ma żadnej wiedzy, gdzie jeszcze nie dotarła nowina o Panu Jezusie i tam zdecydował pójść. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał kiedyś historię Dawida Livingstone'a, jak zmarł. <coughs> zmarł w taki sposób, że... Um, jak się mówi na Eingeborene? Nietyp. mieszkaniec tam afrykanin znalazł go kiedy był w swoim namiocie. I klęczał tam. Eingegangen zum Herrn. I klęcząco odszedł do pana. Westminster Abbey brachten, I kiedy zanim jeszcze wzięto jego zwłoki do tej słynnej Westminster Abbey, haben Rosselliego jego ciało, haben sein Herz rausgenommen. Wyciągnęli jego serce i an tym drzewem gdzie mieszkał w tej wiosce wśród tych afrykanczyków zakopali to serce Sie damit że jego serce należało do nas Kein Problem zwischen schwarz und weiß nie było dla Niego problemu między białym albo czarnym człowiekiem. Miłość Chrystusa dotarła przez Niego do tych ludzi i przezwyciężyła te bariery. My żyjemy w świecie, która nie zna już tę miłość. Chciałbym za pomocą Pana pokazać Wam jeszcze takie możliwości. Wie, wie kann ich Jak mogę służyć Panu? W ciągu latach spotkałem różnych ludzi, którzy mają różne pomysły, von dem Herrn Mein Bruder, z.B. mit der Gitarre, stellt Jak ty się nazywasz? Skąd pochodzisz, który tu graż na Katowice? Gitarze? Adam, z Adam, aus Mikołów. jest może małym miastem, nie wiem. Und die Leute werden nächste Woche in der Fußgängerzone stehen, dann sagen, was ist das denn? I w następnym tygodniu będą ludzie przechodzili przez e, miasto i nagle powiedzą co to za człowiek tu stoi z gitarą. Der Bruder hat viele Jahre seines Lebens vergeudet, muss ich dazu sagen. Ten brat zanim to uczynił, wiele lat swojego życia zmarnował. Und dann hat er gemerkt, ich... Der Herr ruft i wtedy zauważył, że pan mnie woła. zostawił się tam w, u nas w mieście, do, do, no, w środku miasta, do centrum. Mm -hmm. I w wielu miastach Niemiec, aż do Szwajcarii, Schöne miał ładny głos. Sehr schön Można było go, mu się bardzo ładnie przysłuchiwać. To jest here? ja. Oh yeah. Maybe you are, no. Może have du jesteś młodszy, masz bardziej utalentowanie w pracy wśród dzieci Wir haben seit, weiß ich nicht, fast 30 er bei in od 30 lat u nas na przykład w rejonie jest taki taki, um, so e, taki <coughs> <świąteczny, coughs> jakby jarmark w, w, w mieście The old man this one. Jünger, hatte mal to jest tam ja, tu po lewej stronie, byłem kiedyś młodszy, widzicie. I ta wioska, to jest I zawsze mówiono, I zawsze jest moja żona. Und die sagte, i ta kobieta, co tu z tym mikrofonem żółtym stoi, powiedziała od, po kilku latach, że dla mnie świąt, święta zaczynają się od tego dnia, kiedy ten chrześcijański chór zaczyna śpiewać w mieście. Od wielu <coughs> lat mamy zawsze jedną godzinę czas, żeby tam publicznie śpiewać i głosić Słowo Boże. And może ona jest einzige jedyną która nas wspiera i która nam pomaga Ale Bóg daje okazję, gdziekolwiek gdzie możemy służyć. może masz serce dla dzieci es gibt Kinder, heimatlose Kinder Jest wiele viele Właśnie wśród dzieci. Ich uh, das jetzt nur von mir gerade noch die Schnelle Ja um tutaj takie zdjęcia tylko przykładowe, <coughs> żeby Wam pokazać, jak można służyć Panu. jest ein Mädchen. <coughs> ah, tak. Tu jest dziewczynka. Als wir uh, auf der Reise waren, kiedy my podróżowaliśmy kiedyś, to opowiedziała nam, że jej terazniejszy ojciec nie jest jej prawdziwym ojcem. I brat tutaj obok. Right nie, jest też, on, on nie jest też bratem tej, jej prawdziwego ojca. Jej said, ojca. The right, the I ten inny brat też him. nie jest takim no, prawdziwym bratem jej. Wy Wiecie dobrze, że żyjemy właśnie w takim zepsutym świecie. Er hat mittlerweile Hodenkrebs. Ten Maraka, jąder. Er jest muslimanem. Ten jest muzułmanem. Für manche Leute ist der Kontakt abgebrochen. Do wielu z nich już nie mamy kontaktu. Ale manchmal gibt esz Gelegenheit, dass du mal przez Wochenende mit ihnen Urlaub machen kannst ale nieraz jest taka okazja, że możesz spędzić Twój Urlaub np. w takim e, sierocińcu z nimi na parę dni. Im von der Liebe Gottes erzählen. Możesz im w ciągu weekendu opowiedzieć o miłości Pana. Alleine kann man das vielleicht nicht. Może sam nie da, dasz rady. Vielleicht sind andere ältere Geschwister am Ort, die auch ein Herz haben für Kinder. Ale może są inni wierzący, którzy chcieliby Zan... się wesprzeć. Wir haben kontakt zu Kindern. Mają serce dla dzieci, mają kontakty już do dzieci. Wir sie ein. Zaprośmy ich. Wir waren im Urlaub. Byliśmy na przykład w urlopie, na urlopie. Und, uh... Über, findest du Kinder, die heimatlos sind? wszędzie, gdzie jedziesz, znajdziesz dzieci bezdomne. Wir gehen zum Spielplatz. I poszliśmy do takiego placu zabaw. Und weil unsere Kinder noch klein waren, und dzieci nasze same były jeszcze młode. Und dann uh, sind da so Kinder und singen irgendwelchen blöden Lieder auf der Schaukel. Die takich bezdomnych dzieci śpiewające jakieś beznadziejne pieśni. Ojkotat man sind Handy und lässt singen. Dzisiaj jest tak, że komórka dzieci śpiewa. Ale wtedy jeszcze tak było, że dzieci śpiewały. No to czy kennt ihr inne I wtedy zapytaliśmy ich, czy wy nie znacie lepszych pieśni? Nie. Nie. no ja też Wtedy ja im powiedziałem, chodźcie, ja was nauczę. Ja haben lieder gestammelt. Now samo Bóg jest właśnie on nie ma. Bóg jest miłosią, on nie odkupił. Więc Bóg jeszcze raz, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Dziękuję. Dann sitzt hier Mike, Gegend, tu siedzi hier <coughs> unser przyjaciel Mike, den habe ich jetzt vor ein paar Jahren nochmal besucht, der Urlaub machen odwiedziłem jeszcze raz tam w tym miejscu naszego uloku. Und sein Freund hier, jego przyjaciel <coughs> tutaj. Wir sitzen eines Abends pewnego dnia w, przy stole w kuchni. Die Kinder jeden tag. Dzieci przechodzimy później codziennie. Bo że do nas mogli ciągle przechodzić. Und einmal Mike i w pewnego dnia ten Mike powiedział My friend Thomas ist draußen. Kann der auch reinkommen? Jest mu przyjaciel Thomas na dworze. Czy on też może wejść? Meine żona Herz gehabt für den großen Tisch, also zawsze miała wielkie serce, żeby był stół napełniony, więc wpuściliśmy go. rein. Wtedy on wszedł. Hey, Leute. Ej hey, nicht dich auslachen. Nie możecie się wyśmiewać ze mnie. Meine Eltern lassen sich scheiden. Moi rodzice się rozwodzą. I wtedy bez wstydu zaczął głośno płakać. Sein Vater war wrócił do domu. Hat die Mutter mit Zauważył mamę leżącą w łóżku z innym mężczyzną. I małżeństwo się skończyło. Des tego chłopaka już nie chciał. Ojciec Mutter nicht, Vater nie, matka nie. Also lebte er bei der Oma war also in der situation wo niemand mehr się w sytuacji gdzie nikt się nim już nie interesował onem dach wo by u nas na comittag essen kam je diniaki des zjadł z nami ten obiad przez so unser abreise war jeden tag bei uns aż do naszego odjazdu codziennie przechodził do nas am letzten abend waren wir eingeladen bei geschwestern was tatnego wieczoru byliśmy zaproszeni u wierzących nas w domu kam so eine kleine so eine kleine glas mit i kiedy wróciliśmy do domu, to znaleźliśmy na stole takie małe szkiełko z kwiatkami, bukietem kwiatek w środku. On chciał nas widocznie znowu odwiedzić. Następnego dnia z pozostałych dzieci nikt już nie przyszedł, ale Tomasz przyszedł ostatni raz z nim po się. versucht in kontakt z bleiben, brieflich. pozostałymi chcieliśmy zachować jeszcze kontakt przez listę. I kilka lat później dowiedziałem się, że po naszym pobycie tam on się przeprowadził do Bawarii nie z i nikt nie wie co z nimi się dzieje dzisiaj. Thomas es in Propolen, zu Hauf. I takich Tomaszów powiem wam w Polsce, to jest mnóstwo. Tak samo jak w Niemczech. Sein, der Herr sagt. Musimy być gotów, jeśli pan do nas mówi. Etwas Dajcie dzieciom cośkolwiek. Eine Frau, die kam als wir noch Przypominam sobie pewną kobietę, która przyszła do nas do takiej szkółki, którą prowadziliśmy dla dzieci niewierzących. Und gerade werden Unterricht machen. Akurat odbywała się ta szkółka. I nagle w drzwiach stoi zapłakana kobieta. Miała wiele biedy, przeżywała swoim przyjacielem. Ona wiedziała, że tutaj w tym domu odbywa się taka szkółka. I ona coś czuła, że my byliśmy jednymi ludźmi, do których mogła widocznie przyjść. Którzy może mogą pomóc. Die bo inni ludzie wokół niej nie wiedzieli jak jej pomóc. Dzisiaj jest siostrą w panu i razem z nami w zgromadzeniu. Może w twojej okolicy. Jemand ktoś, do którego możesz nawiązać jakiś kontakt zaufania? Das zaczyna się to bardzo niepozornie. To na przykład, że zaczynasz się modlić za kimś w sercu swoim. merkst, że Zauważasz, że twój sąsiad też ma duszę. Dusza, która idzie na zatracenie. Która idzie w kierunku piekła. I to jest miejsce, gdzie robak nie zamiera i gdzie ogień nie gaśnie. To jest najgorsze miejsce, które mogę sobie wyobrazić. Najgorszemu wrogowi nie życzę to miejsca. Skąd wiem o tym? Bo Pan Jezus Chrystus właśnie tą ciemność doświadczył na krzyżu. in die des. On dosłownie przeżył co to znaczy być jak straszną rzeczą jest włać w ręce Boga żywego. Dlatego jest to dla nas jedną razową okazją. Miałem nawet zdjęcie od brata, który zbudował sobie swoją własną prasę do drukowania. I Był też razem z nami kiedyś u nas w mieście na rynku i to był najlepszy dzień ewangelizacyjny, który kiedykolwiek przeżyliśmy. Niestety nie mam tego zdjęcia. Na przykład e y ewangelizacja z dziećmi są z sąsiedztwa to jest praca, którą wy siostry możecie bardzo dobrze wykonywać. Mieliśmy u nas w mieście takiego brata, der über hat. który przez dziesiątki lat prowadził taką szkugę. Der weiß Schwierig das ist, mit Kindern umgang zu On wiedział, jaka trudna praca jest mieć kontakt z takimi dziećmi. In einer Welt leben, wo bo żyjemy w świecie, gdzie dzieci są wykorzystywani. I jeśli pracujesz dlatego w taki sposób z dziećmi, to zawsze pozwól, żeby rodzice byli przy Was. Bo nieraz przez dzieci można też dotrzeć do rodziców. Gott ist souverän in seinem Handeln. Wie komme ich eigentlich dazu, irgendwelche Arbeit zu machen? Woher weiß ich denn eigentlich, was Kommt. der Herr... Ja, dla... mogę się dowiedzieć, jakie zadanie akurat jaką pracę Bóg dla mnie dla ciebie przeznaczył. Widzicie, że ja po prostu rozpocząłem pracę z dziećmi. Ich einfach so in so einem Zelt Kinderstunde zu machen. Przebywałem w czasie urlopu nad uh, morzem północnym w Niemczech i rozpoczęliśmy Rüdiger... tam taką ewangelizację z dziećmi. Rüdiger hat über Jahre Camp Arbeit mitgemacht, mit jungen Leuten Gottes Wort tu nasz brat Rudi z młodymi ludźmi, z młodzieżą prowadził takie, takie obozy. Wie wiesz, nie, co ja myślę, więc jak mogę się dowiedzieć, jakie zadanie dla mnie przeznaczył Bóg? Nie nauczysz, nie dowiesz się o tym, jeśli usiądziesz i włożysz ręce do kieszeni. Dowiesz się o tym, jeśli rozpoczniesz wykonać takie zadanie, które są w twoim najbliższym sąsiedztwie. And jest takie powiedzenie w, w, w angielskim języku, które brzmi w, uczyć się przez w, wykonywanie. Jeśli du im Herzen ein Verlangen hast, wie kann ich sercu, jakum, małka, <coughs> ja takie, takie pragnienie, żeby innych serc inne serca osiągnąć, do nich dotrzeć. Auf guten Weg. to już to jest guten dobra dro, dobrą drogą. Weil hatte Gott auch. bo Bóg miał Problem to, to samo pytanie? De, dieser Dios hat sich gefragt, wie kann ich den Konrad erreichen? się, jak mogę Konrada wie wie do Konrada den, dotrzeć? Wie kann ich den Jak mogę do Haralda dotrzeć? Es gibt eine kleine Geschichte, noch jest, zum... Ach, wam powiem. to in einer to habe ich auch mal hier auf Opowiadałem to już na takim właśnie e, stanowisku świątecznym w mieście. Bardzo to pasuje właśnie do świąt. Aber für uns ist jeder Tag Weihnachten. Ale dla nas każdy dzień to są e, e, święta Bożego Narodzenia. Ehepaar, deutsche vater, Mutter, zwei Kinder. Było pewne małżeństwo. Taka przeciętna rodzina niemiecka, ojciec, e, e, matka, dwa dwie dzieci. Aufgehundet. Tak, tak, e, no. 1,4 Kinder, aber wir können ja nicht filmen. Wie ist Aufrunden? Aufrunden, mathematisch. <laughs> Zaokrąglić do góry, bo w Niemczech przeciętnie, niestety, mamy ja. tylko już 1,4 dzieci. Der Vater sagt, komm Junge, wir gehen schon mal zur Kasse, bezahlen. Ojcze powiedział: Chodź, chłopcze, idziemy już do kasy zapłacić. Sie sind nämlich da in einer Raststätte auf der Autobahn, bo znajdują się na, e, na stacji benzynowej na mm. autostradzie. Mama nimt ihr ein Kind, ein Jahr knapp, also Baby alter. Matka wzięła drugie dziecko, to było to był dzidziuś mały. Und sagt, so, ich gehe schon mal Richtung Auto. I powiedziała, ja już pójdę w kierunku samochodu. Auf einmal geht die Tür auf. Nagle drzwi się otwierają. Ein Penner kommt rein. Chodzi do samochodu bezdomny. Type, so wie Taki zepsuty człowiek jak ja. Stinkt von Weitem nach Alkohol. Z daleka śmierdzi alkoholem. Lange nicht gewaschen. Długo się nie kąpał. Burr. Strasznie Burr. Szybko uciekać. Das baby auf dem Arm sieht in eee, To mm, ten dziecius na ramionach tej mamy widzi tego e, bezdomnego. Ein Mensch. człowiek. Geschaffen. Człowiek stworzony przez na obraz Boży, ale przez grzech totalnie zniekształcony. Das Kind lächelt den Mann an. I to małe dzieciątko uśmiechnęło się do tego mężczyzny. Der Mann wird wahrscheinlich schon jahrelang nicht mehr erlebt haben, dass ihn jemand angelächelt hat. Do tego mężczyzny, który pewnie już od lat nie doświadczył tego, że ktośkolwiek się uśmiechnął do niego. Er kommt auf die Frau zu. Zbliżył się do tej kobiety, u die frodring menschlich besteb ich mich an. A ta kobieta pomyślała sobie, aby on mnie nie zagadał. Das Kind geht dem Mann entgegen mit der Frau auf so so die tritt er nicht die Frau oder Kind, sondern wird getragen. Da to die ciątko jakby po prostu zbliża się na ramionach mamy do tego mężczyzny. I, ten, i to dzieciątko nagle nawet rozciąga swoje ra, ra, rączki w kierunku tego mężczyzny ganz anders się nagle dziwnie dziwnie zrobiło. kind ma czyste dzieciątko typ, a tutaj ten brudas i on teraz zadaje pytanie Ty już. Możesz można powiedzieć już możesz czuć co on chce zapytać? Dlaczego? Czy mogę? Posłuchajcie teraz, Co teraz zrobisz jako mam? Kochasz swoje dziecko? Co typ? Dacie takiemu? Tak vielleicht teraz takiemu brudasowi, który może jeszcze śmierdzi z ostatniej sprawy, którą załatwił w publikacji? Bo. okropne Sie überwindet ale ona jakby przezwyciężyła się, jest, była wierzącą. Wierzyła, wierzy w Chrystusa. Daje Mu teraz to swoje dzieciątko. Które ogarnęło tego mężczyznę. I spływa z jego oka pierwsza łza. Mam nadzieję, myślała, że odda mi to dzieciątko. Nach der vergangenen Ewigkeit für die Frau. Kiedy minęła prawie że wieczność w odczuciu tej matki, gib. Ja das Oddał to dzieciątko. Dankeschön. Dziękuję bardzo. Sie geht raus. Wyszła. Kind auf of dem arm. Dzieciątko na rączkach. Happy. Bardzo szczęśliwa. Auf einmal wird ihr bewusst. Nagle zauważyła i uświadomiła sobie. Warum hast du so Negdanken Dlaczego miałaś w tym momencie myśl, żeby to uczynić? Jak Bóg myślał w Twoim przypadku? Had ja auch so gedacht? Czy on też tak myślał? Tak jak Ty, żeby nie oddać to dziecko, on posłał swojego syna. Und Typen Konrad Harald. Posłał go do nas, do nas, brudasów jak Konrad i Harald. Gott Bóg tak nie myślał. Bóg posłał swojego Syna w świat, Welt. Żebyśmy przez niego mogli żyć. My znamy gniew Boży. 2. 5. Drugi list, do Koryntia, 5. Rozdział, 10. Wiersz o tym mówią. Dlatego namawiamy ludzi. bo wiemy, że człowiek idzie do swego wiecznego domu. Dlatego zachęcajmy się. is past. Only what is for Christ will last. Bo już za niedługo wszystko przeminie i tylko to, co zostało wykonane dla Chrystusa, pozostanie na wieki. Kiedy się skończy, o tym nie wiemy. Ale wiemy, że niedługo się skończy. Paulus vergleicht unser Paweł porównuje nasze życie mit einem love zbiegiem O I my wszyscy biegniemy w takim jakby Kennt Kto ihn inda, vorne gewinnt. tego tu na Who is it? Usain Bolt. Oh, so. I don't know. How. But, uh, like that? I've seen, uh, so. on ma takie taką figurę, nie? Was interessant war, ich habe eine kleine Doku gesehen Internet. Widziałem pewną dokumentację o tym człowieku. Jego rodzice żyją już po rozwodzie. A jego mama prawdopodobnie jest wierzącą. Komtąd pochodzi z Jamaiki. Was macht der Mann? Co ten mężczyzna robi? Olympische Spiele. On bierze udział w Igrzyskach Olimpijskich. Wer hat 100 Meter gewonnen? To wygrał bieg, Nicht die letzten, da ist er jetzt schon ein bisschen raus. Może nie ostatnie, ale kiedyś, wcześniej. Ja, die letzten <grym> ganzen 100-meter-Läufe gewonnen. Kto wygrywał wszystkie? Wer hält den Battle-Rekord? Kto ma Rekorde? Wszystkie? Ustanowił. Bowl. Bowl. Right. Interesant ist, so, ciekawe to, jest to, ich habe in diesem Doku gesehen, widziałem dokumentację. dann wird er wie so ein Pferd, läuft er vorne weg, hinter sich, hat er wie einen Flug lauter Gewichte. Schiebt er. Widziałem taką dokumentację, gdzie pokazano go, że on biegnie przed wszystkimi, a z tyłu ciągnie za sobą jakiś ciężar, jak taki koń. I uh, ciągnie te ciężary, aby ćwiczyć na te biegi właśnie 100 meter. I ćwiczy na biegi też 200-metrowe. Das eine sind knapp 10 sekunden. Jeden bieg trwa gdzieś 10 sekund. Das andere sind 20 sekund. A dwusetny bieg uh, trwa gdzieś 20 sekund. Ich würde fragen, o oh sein ganz ehrlich. Ist doch bescheuert. Ja powiedział, słuchaj Hussein, ty Für jest 10 10 20 sekund, machst tu so jahrelange Mühe. Ty, chyba zwarywałeś. dla tych 10 albo 20 sekund ty taką wykonujesz? Dein z essen, was du alles zu dir nimmst. Ganz dafür du Całe swoje życie, rezygnacja z pokarmów i trening tylko dla tych 10 sekund. Dla diese 10 oder 20 sekunden? Dla tych 10 20 sekund, Alle życia, Freuden Wszelkie radości oddajeś? Du bist verrückt. Przecież oszalałeś. Wenn ich das sagen würde, würde jeder so sagen, Jeśli bym to powiedział w publiczności, wszyscy powiedzieli, no Harald, chyba ty oszalałeś. Ale jednak. Wir My, my nie czekamy na 10 lub 20 sekund naszego życia. My czekamy na wieczność. Und wenn wir trochę zrezygnujemy z radości naszego życia. ze względu Herrn Pana. Weil wiemy, że dass es wieczne rzeczy, dla których warto żyć. machen uns damit to my często mamy problem, żeby to pojąć w oh, so trochę z rzeczy tego świata zrezygnować. By Bolt, sagen wir, ja, ja dla Husseina Bota wszyscy powiemy, no przecież to zrozumiałe. Ale my jako wierzący nie potrafimy tego Wie? pojąć. Ile więcej, gdzie ten pracuje tylko dla jakichś przemijających e, e, e, pucharów. My pracujemy dla pucharów nieprzemijalnych. Pierwszy list 9.25. do Corinthians 9. rozdział 25. wiersz. co czytamy? Jeder aber auch Każdy też Usain Bolt. Der kämpft ist in allem. Biegnie, a bo walczy, jest powściągliwy we wszystkim. Usain Bolt, und wie die, Mr. Green, und wie die anderen heißen. Usain Bolt i Pan Green, jak wszyscy się to nazywają. Die bekommen eine vergängliche Krone. Oni otrzymują tylko koronę premiarną, aber wir eine unvergängliche. Zwiędlung. Zwiędlung. Ale my nie premiarni. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę, zniszczano. My zaś nie zniszczano. Hat sich die Mühe czy nasz trud opłacał się? Ein Wort von Herrn. Powiedzieć na przykład jedno słowo o Panu? Ewangelizacjon. Praca w ewangelizacji. No, nur zwei Leute da. Może były, byli, było, było to tylko od? dwóch ludzi. Czy to, jest, ma, czy to ma sens? Eine kleine Ermutigung für euch. ja Takie... da. Chciałbym Was zachęcić, bo wczoraj w, tutaj było 10 osób z zewnątrz, z tego co wiem. To są open meetings. Opowiem Wam historię o takich braciach. Braci z innych zborów. Österreich. Pracują e, na polu dla nawet dorf, w Austrii. to w, w takiej wiosce, gdzie są e, skoki narciarskie się odbywają co roku. tam postawili namiot pewnego dnia. I rozdali dziesiątki tysięcy celt zaproszenie. Celt steht. Ten namiot dla evangelizacji. się do pana, Panie, pośli nam ludzi. Tak też robimy, nie? Ganz wichtig. Bardzo ważne. Się. Jeśli pracujecie w evangelium, módlcie się Herrn. W jakikolwiek pracy. Beginnt mit Gebet. Zawsze praca zaczyna się mit gebet. I kończy się modlitwą. Kurz vor acht. Kein Mensch da. Przed ósmą nie ma nikogo. So wie wir gestern, kurz Tak jak 3, wczoraj, 4. krótko przed szóstą nie ma nikogo. Ja, Zbyszek had mnie erklärt, in Polen die alle mi wyjaśnił, że w Polsce wszyscy się spóźniają. jak jest... w jest... Niemczech. O dan um kurz vor acht, drei minut, kommt Frau an. I nagle 3 minutki przed ósmą przychodzi. Hadzón angefan, hat Pyta się, czy już zaczęli? Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, Dobra, okay, Dobra, oni zaczynają. sind die ganzen A ona się pyta, gdzie są ludzie? Nikt już nie przychodzi 5 na 8 5 po 8 Fast 10 8. 10 po 8. Kobieta wychodzi. Was ist denn los? Co jest? Zaczynacie czy nie? Ja jest keiner da! Oni mówią, nie ma nikogo. Wie? Bin ich niemand? Co, a ja to jestem nikt? Ok, da ma ja, ja. Pani rację. Ok, ja, wir, da waren so paar junge Leute noch mit bei, als kleiner Chor. Byli tam obecni młodzi ludzie, którzy mieli śpiewać w chórze. Wir fangen dann an. Dobra, zaczynamy. An diesem Abend, tego wieczoru, haben sich 100% der Unglaubligen bekehrt. 100% oh. obecnych na wróciło. Also, es lohnt sich jede Mühe. Jeder Aufwand. Każdy Tod. Vergessen nie, nie zapomnij, der Sohn Gottes. Że Syn Boży hat nie gefragt danach, wie to dla Ludwika? Oder fürs Albo für meine Schwestern? Lohnt sich das? Czy hat er nie gefragt, wie tak denn ihr petau? Hätte der gewusst, wie das bei dem, <coughs> <coughs> bei dem um, wiedział, jak to było u Haralda, bo u Mateusza. <coughs> to vielleicht gesagt, to nie, nie ma sensu. <coughs> Ludzie mówili do niego zejdź z krzyża. Panowie niech wtedy uwierzymy. Opłaca ci das? O który cię Dlatego Piotra, który cię dopiero co nawet za, się to ciebie zaparł. Jest zuletzt erlebte die Versuchung. Do samego końca była ta pokusa obecna, żeby zejść. Ja czuję i vor ihm liegenden Freude. Ale czytaliśmy, że dla przed nim leżącą radość bez krzyżery. Do nim leżącej radości wiciepia krzyż. Tę radość, do której należysz, ty i ja. Co mamy wam herm? Jakiego my mamy pana, prawda? An uns liegt's. Zależy od nas. An die Zukunft zu denken. Aby myśleć o przyszłości. Mit ihm zu leben. Żyć z nim. Mit ganzem Herzen. Z samym sercem. Das war's. Oh, nur alles. Habt ihr Fragen? Macie pytania do mnie? Wiedz, machen. Gleich fahre ich weg. Wo zaraz wyjeżdżam. Rubius, <lacht> wie Tak, tak. Ja, yes, brav da. Zwingend noch ein Lied? Ich hier, ein, Lied. Ich. ein Lied, was wir alle Köln mal. Echt normales Namen, Alter. Ja? Nicht, dass immer die Hälfte nicht mitsingt. Das ist übrigens bei Tesla, wo George Whitfield. so Da uh, ist bei Tesla, der George Whitfield. Ist das ein. Ja, gut. Das ist Ich erlebe das an diesen Herablängen. Ja, wow. Siehst du nicht schlecht hier. Was ist das? Das ist im ganzen Süden der USA. Ja, genau. sind die Dinger. Was hast du gesagt? Problem